4 minuty po północy. Maria Furdyna zapraszam na pierwsze dziś aktualności Jedenki. Narasta napięcie na Bliskim Wschodzie. Za dwie godziny mija ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu. Amerykański prezydent zapowiedział, że jeśli cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana, rozpocznie się operacja niszczenia irańskiej infrastruktury. Teheran odpowiada i grozi atakiem na infrastrukturę krytyczną w Zatoce Perskiej. A premier Pakistanu zaapelował do Waszyngtonu i Teheranu o dwutygodniowe zawieszenie broni. Wszystko po to, aby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 presji na władze w Teheranie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Stacja CNN, powołując się na źródło z regionu, przekazała, że wkrótce mogą się pojawić tu cytat Dobre wieści, a umowa między Iranem a USA może zostać sfinalizowana w najbliższych godzinach. Jej inicjatorem ma być szef pakistańskiej armii. Wcześniej papież Leon XIV oświadczył, że groźby pod adresem narodu irańskiego są niedopuszczalne. Podkreślił, że ataki na infrastrukturę cywilną są łamaniem prawa międzynarodowego. Papież wezwał społeczność międzynarodową do działań na rzecz pokoju. Znamy nowe maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych opublikowane przez Ministerstwo Energii. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 ,21 zł 21 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 87 groszy. Codzienne ustalanie maksymalnej ceny paliw jest oprócz obniżonych VAT-u i akcyzy elementem rządowego programu CPN Ceny Paliwa Niżej, a Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza, czy przepisy są przestrzegane.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 Mówiła rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Za zawyżanie cen przedsiębiorcom grozi kara do miliona złotych. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie wsparł premiera Węgier Viktora Ormana przed wyborami parlamentarnymi 12 kwietnia. Temu było poświęcone każde publiczne wystąpienie amerykańskiego polityka w pierwszym dniu jego wizyty na Węgrzech. J.D. Vance krytykował też Unię Europejską. Zarzucił jej ingerencję w węgierską kampanię wyborczą.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 Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział nie mniej niż trzy piąte osób, które brały udział w wyborze prezydenta Krakowa, czyli ponad 158 tysięcy osób. Przełamanie Huberta Hurkacza. Polak przerwał serię siedmiu przegranych spotkań i udanie zainaugurował rywalizację w prestiżowym turnieju ATP 1000 Monte Carlo. W pierwszej rundzie pokonał Luciano Darderiego, 765761. 7, 6, 5, 7 6,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 To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Uwaga na przymrozki na północy, zachodzie i południu Polski. Na wschodzie i w centrum najwięcej chmur i opady deszczu, możliwe także deszczy ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Podchalu, około 0 na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku do 3 stopni na Mazowszu.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 Jest środa, 8 kwietnia 98 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.56, zajdzie o 19.21. Kalendarium historyczne. W 1941 roku Władysław Bartoszewski został zwolniony z KL Auschwitz dzięki działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża. Na wolności nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej. W lecie 1942 roku włączył się w działalność Frontu Odrodzenia Polski. Zmarł 24 kwietnia 2015 roku. W 19 w 1950 roku urodził się Grzegorz Lato, piłkarz, trener, działacz i polityk. Był reprezentantem Polski w piłce nożnej, wystąpił w 100 oficjalnych spotkaniach. Z reprezentacją kraju trzykrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Świata, podczas których zdobył 10 bramek. Był senatorem piątej kadencji, a w latach 2008-2012 prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 1973 roku zmarł Pablo Picasso, hiszpański malarz i grafik, uznany za najbardziej wszechstronny. Artystę XX wieku. Do jego najbardziej znanych obrazów należą Rodzina Alrekina, Panny Zawinionu i Wojna i Pokój. W 1991 roku rozpoczęło się wycofywanie z Polski Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Ostatnia bojowa jednostka Armii Radzieckiej, która opuściła granicę opuściła granice naszego kraju w październiku 92 roku. W 2005 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II od 2014 roku Świętego Kościoła Katolickiego. W uroczystościach wzięło udział kilka milionów pielgrzymów i 200 oficjalnych delegacji. Jan Paweł II zmarł sześć dni wcześniej, 2 kwietnia. Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat. Dziś Międzynarodowy Dzień Romów ustanowiony w 1990 roku, a także Dzień Miłośników ZO. Imieniny obchodzą Apolinary, Cezaryna, Dionizy, January, Julia i Radosław. Wszystkiego najlepszego. Autopromocja.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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radio. Jest Udało się znowu wyciągnąć jakąś piosenkę z kategorii Tomek Makowicki, który już coś nagrał yy, i opublikował, bo Tomek już też yy, nagrał rzeczy, których nie opublikował i, i niestety ich nie mogę państwu zagrać, ale mogę powiedzieć, że, że jest konsekwentnie fajnie. Kiedy będzie to opublikowane? Nie wiem. Dobry wieczór, 236. Biuro Piosenek Znalezionych. Mamy 8 dzień kwietnia, czyli jesteśmy już... Po świętach o kilogram ciężsi, serniczka chyba nie. Sałatka warzywna, mam nadzieję, że się... teczy ja, Państwu nie zmarnowała w tym roku. Śminku z jakoś tak minął bez sensacji, bez lania wody. No, mi się w tym roku trochę upiekło z tym świętowaniem. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto, 8 kwietnia. Proszę Państwa, to już dobry, dobry zwyczaj, żebyśmy zaglądali do naszego kalendarzyka. Wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Zdrowia. No to już było, minęło. A dzisiaj mamy Dzień Miłośników Zo. No to fajnie, że Zo jest, ale do Zo nie chodzę. I tak z można do Jednorożca wskoczyć. Jutro będzie Międzynarodowy Dzień Jednorożca. Jeśli ktoś z państwa nie ma agrafki, to na piątek obowiązkowo przypinamy, bo Międzynarodowy Dzień Agra Agrafki. A w sobotę 11 jest Dzień Radia. Nie wiem, czy międzynarodowy, czy polski, bo tutaj... Tylko napisano, że dzień, dzień radia. Poprawimy to najdroższym produktem obecnie a, benzyna. Nie, dzień czekolady proszę państwa będzie. W niedzielę, w poniedziałek dzień skrabli, a we wtorek możemy popatrzeć, no to jak się tam ktoś lubi pogapić w niebo, to dzień patrzenia w nieba, czyli o niebieskich migdałach. Nie wiem, dlaczego niebieskie migdały w niebie są do znalezienia. Do godziny trzeciej nasze usłyszenie. Nie trąbiłem, nie, jakoś specjalnie nie ogłaszałem, żeby znowu się nie zdarzyła jakaś fikcja. Dzisiaj, proszę państwa, w godzinie trzeciej pan Darek, czyli, czyli muzyka naszych słuchaczy na, na antenie jedynki Polskiego Radia w biurze piosenek znalezionych. Pan Darek miał być w styczniu, ale nie wyszło. No, porozmawiamy sobie po godzinie drugiej na ten temat. Mam nadzieję, że, że, że będą komentarze i że te lajki i w ogóle te zachwyty, no to chyba to tak, to, to tak wypada, nie? Oj, miałem już nie być złośliwa, ale zostałem sprowokowany, więc ja wrócę jeszcze do tego, do tego, że byłem sprowokowany. I nawet sobie pomyślałem, że może nie do końca mam rację, ale, a to jak już przyjdzie co do czego, to powiem państwu. Dobrze, ponieważ jest Tomek Makowiecki, to ta klasyka taka usłyszeniowa i artystyczna tutaj będzie dzisiaj się przewijała, co pewnie sprawi, że w Szwajcarii Magda się bardzo uraduje. Kaśka Sochacka z projektem Albo Inaczej. No właśnie, bo to, i, jeśli chodzi o Albo Inaczej, to mamy czerwoną sukienkę y, Fisza Emadę, którą fajnie zaśpiewała Justyna Święc. I to mogło Państwu dziś uciec, że Kaśka Sochacka też z projektem Albo Inaczej zaśpiewała już jakiś czas temu ostatnią prostą. Ach, jak wisi to Na cienkiej żyłce, co się zerwie tuż po świcie I tak sobie pani siedzi z tym panem A że odpowiedzi nikt nie oczekuje, to milczycie mam wiadomość od jednej z naszych słuchaczek, że zrobi wszystko za jeden bilet na w dowolnym miejscu koncert Kaśki Sochackiej. Teraz będzie Kaśka w amfiteatrach też się zapowiedziała, więc jak się na tą trasę nie udało kupić biletów, to może do tych amfiteatrów. No w każdym razie jest słuchaczka, która zadeklarowała się, że gdyby ktoś miał wolny bilet, ona może pójść w, jako asystent taki do, dobra dusza, wsparcie emocjonalne, czy, czy też wodę poda. No, gdyby ktoś z Państwa potrzebował dobrego towarzystwa i miał bilety na, na turkaśki suchackie nie ten amfiteatrowy, to ja y, mogę posłużyć za przekaźnik. Ostatnia prosta z Albo Inaczej a to może jeszcze Zachody Słońca, znaczy same zachody teraz. I możesz pytać mnie po co te wszystkie zachody słońca? Mówić mi, że głębie morza Potrafisz skryć skrzętnie w swoich oczach Jednak wolę czuć każdy nerw na moim ciele, a ja oczy wolę zamknąć, chociaż czasem widać. Piosek znalezionych jedynka, polskie radio, marcinkałka, polski radio.pl. Nie powiedziałem, że dzisiaj siedem tematów, które spróbuję jakoś połączyć. Ale temat pierwszy to ja sobie zatytułowałem Nie swoje sprawy, czyli pouczanki bez sensu. Niektórzy mają takie zapędy, żeby się gdzieś tam w. Tarabaniać, niekoniecznie zapytani albo nieproszeni o to przez nikogo, żeby zabierać głos. No i tam ktoś zabrał głos. I, i zabrał głos pisząc do mnie, że, że ja tutaj napisałem na Facebooku, że taki jestem biedny, że, że na te urodziny to tak nie za bardzo. Chociaż państwo wiedzą, że ja nie za bardzo lubię życzenia i, i pozdrowienia. W każdym razie dostałem wiadomość, że, że jedna osoba to mi złożyła życzenia i ja nie podziękowałem. I to jest prawda, że ja nie podziękowałem, ale jeśli ktoś mi składa życzenia po to, żebym ja dziękował, to bardzo przepraszam, to proszę nie składać. Bo ja nie... Jakby robię coś dla kogoś, nie oczekuję, że on będzie dziękował i, i, i nie wiadomo co robił. Ostatnio do Wojtka gitary kliknąłem, bo miał urodziny i tam Wojtuś po dwóch dniach łapkę w górę i to mi wystarczyło nawet jakby nie dał tej łapki. Widziałem, że przeczytał i pewnie było mu miło. Miło I chodziło o to, żeby jemu było miło. A jak ktoś mi potem wali pouczankę, no ale dobrze, stwierdziłem, że jak dostałem pouczankę, to do tej osoby, bo być może jej bardzo na tym zależało, że ja napiszę i, i się przyznam, że tu przepraszam, do no niej podziękowałem. No i tak zrobiłem, ale odpowiedź była taka: brazylijska telenowela, jakaś kompletna y, piaskownica, i ja nie mam y, pojęcia, skąd się wziął pomysł, aby aby w taki sposób, żeby ktoś do ciebie napisał jestem zdegustowana. To mi wystarczy. I mam nadzieję, że, że, że, że no, ci, co mają zrozumieć, to zrozumieją, że czasem trzeba pilnować swojego ogródka i nie mówić innym, jak mają tam, co, co robić i jak reagować, bo, no bo właśnie to się potem kończy tak, jak się kończy. A po co? Czy ja dzisiaj powiedziałem, nie no, nie powiedziałem, że mamy dwa tryptyki nie powiedziałem. Czy powiedziałem, że dzisiaj gramy w zasadzie tylko po polsku? Pan Darek planuje się wyłamać, ale ja przez dwie godziny, proszę państwa, nie zmienię tutaj niczego i gramy tylko Made in Poland. I czy ja państwu powiedziałem, że mamy już taką wiosnę, że jak państwo nie wrzucili kliczy do aparatu, to niektóre momenty, krótkie są momenty już przeleciały. No, mam nadzieję, że wszystko się jakoś tutaj udało. Yy, tydzień temu upobiliśmy rekordy w gadaniu. Dzisiaj możemy sobie trochę to przykrócić, tym bardziej, że z panem Darkiem to nie będzie łatwo i nie będzie krótko, jeśli chodzi o omówienie. To co? To może trójeczka, proszę państwa, yy, bo tryptyczek taki yy, cudowny. Yy, Kajetan mnie poprosił, żeby więcej tych nagrań, takich niezwykłych wyciągać, które nie wychodziły na płytach i są takimi unikatami. I tu Kajetan dał mi cynkę, że nie wiem skąd ty to zdobywasz, ale to jest dobry kierunek. No to skoro tak, to dzisiaj Zbigniew Wodecki w tym cyklu utworów, które... Nie zostały wydane na płytach, tylko one gdzieś tam incydentalnie zostały wysłane do radia, albo pan Zbyszek się jeszcze dzielił. No i ja taką dzisiaj mam y, y, trójkę, dwa utwory bardzo klasyczne, zacznij od Bacha i opowiadaj mi tak, a potem Zbigniew Wodecki, który będzie y, coverował klasykę, y, czyli My Way, no wiadomo, My Way to klasyk, ale My Way po polsku, no mogli państwo tego nie słyszeć. Także mamy taki tryptyk z oklaskami i to w pierwszej godzinie z panem Zbigniewem Wodeckim z wielką przyjemnością, z wielkim szacunkiem. Wczytuję się już od, w te maile od państwa i, i wiadomości na Messengerze. Nie czytuję już, stwierdziłem, że to czytać wiadomości że na Messengerze czy tam na, na Facebooku, że państwo to widzą. No to Proszę pisać, a ja się wczytam, bo też widzę, że już cztery maile są marcinkropkasobesto.pl. No tak, to już klaszczemy w Operze leśniej w Sopocie. To zacznij od Bacha, zostało zarejestrowane. Snu. I znów tyle znasz, uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo, witaj! Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój i rusza dzień długi marsz, bo u się, jak u Gdy nasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień staje już kolorowo, Ty go. musisz po słońce już zawiesza nasz, czy tak wiesz, poranny słysza i rusza, cichniki marsz, bo ubrze szanta się, na przesza, Pierwszy polskiego radnia. się już Zaraz padnie znowu wiatr ływ No i naturalnie wiatr i bróz Cóż to tak Do siebie tylko skąd znam Łatwo sobie zimą na te dam Smaleczko, choć tyle prawy mam Tyle bajek znam Ale tak jak ty nie czaruj Wszedł świeczny tylko o tym wiec. Ja ostrzegam cię. Chyba Radio. Dni złe zwodziły mnie, nakrętych dróg rozstaj. We mgle gubiłem się, by przyjaźń znów gdzieś odnaleźć sens słów znalazłem znów, gdy radość mnie w świat do was niosła, przez szarść koci długów w światła autostra. Znam szyk złoconych sal, Wielka gra, orkiestra Znam też jeden bar Skromność znam małych estrad Ktoś chciałby mógł wam grać I brać wam czas Czy dary mnie dziś chce? Mam szczęście dać, które jest we mnie. Dobro i zło, tysiące dróg, sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg, kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla was gra, Nie jestem sam, gdy śpiewam wam Szczęście jest we mnie. Gdy dni wyblakną I powiem tak, żegnaj mój świeci Podjedzie tu kierowca z mgły. Niebieskim swym kabriolecie. Ja sam dojadę tam, gdzie czeka mnie ostatnia płęta. Nie dziś, bo koncert ma, a to rzecz święta. Dobro. Dróg. Sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg, kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla Was gram, rozśmieje się, nie jestem sam, gdy śpiewam Wam, szczęście jest me. Mam szczęście dać, które jest we mnie. My way, opowiadaj mi taki zacznie od Bacha. To w zbiegnie Zbigniew Wodecki, moim zdaniem. Świetna sprawa. Proszę państwa, te tematy techniczne to może, może coś o Dabie, czyli o tym cyfrowym radiu, bo, bo moim zdaniem, ostatnio znowu ten temat powrócił, Trzeba się z Dabem będzie zmierzyć, dlatego że nie ma chyba ucieczki od cyfryzacji radia i w innych krajach to już zostało wykonane. W takiej Norwegii na przykład, no to tam po prostu jest DAB już. Argument podnoszony przez sceptyków, że, że ludzie przestaną słuchać radia, nie sądzę. Po, po pierwsze będzie to, to czynione stopniowo, o czym już napisałem. I moim zdaniem te, te stacje, które mają mniejsze zasięgi, to DAB dla nich będzie wielką szansą dotarcia do, do większego audytorium. Dwa, ta technologia umożliwia więcej też tych informacji implementowanych w postaci tekstu, który nam się będzie na wyświetlaczu pojawiał. No i jest to narzędzie, które powinno dać większą jakość. Nie wszyscy umieją z tego korzystać albo wytaniają, ale DAP daje takie możliwości. Teraz każdy nowy samochód w Europie ma już ten DAP Plus zaimplementowany, Najczęściej też radio internetowe. No, o tym pisałem na biuro piosenek znalezionych. I myślę, że nawet te wszystkie komercyjne, duże firmy zdają sobie sprawę, że nie ma od tego ucieczki. I to producenci samochodów trochę nas przyzwyczaili. I skoro my deklarujemy, że radia słuchamy w samochodzie, to czemu nie? Co nam ten DAP Plus daje? Oprócz tej jakości daje przede wszystkim możliwość... W, w, słuchania i, i dostępności większej ilości stacji, nie zajmowania tych częstotliwości analogowych, czyli FM-u, który jest ułomny, też ogranicza nas trochę jakościowo. No i w Dabie to jest y, też y, taka immanentna cecha cyfrowej technologii. Albo mamy to, albo tego nie mamy. Czyli albo gra, albo nie gra. A nie, że tam będzie szumiało, przerywało. To się tak nie da. Y, z telewizją się scyfryzować udało. Małymi krokami i okazało się, że można kupić przystawki. Potem jak zmieniono kodowanie i wszedł hewc, to też się działo płynnie. Też się udało i zamiast dwóch, trzech, czterech czy pięciu kanałów, teraz w multiplexach państwo w tej naziemnej telewizji mają tych kanałów całkiem dużo. No, czy ta oferta jest ofertą państwa marzeń, to już inna sprawa, to koncesje, kto tam chce i, i, i co mu w duszy gra. I z będzie podobnie, także proszę się na DAP plus nie krzywić i ci, którzy mówią, że to jest stara technologia. No stara technologia i cały, ca, cała branża europejska w tym dabie jednak egzystuje. No to, przepraszam, to trochę nie rozumiem. I, i, i, chyba, że my w Polsce wiemy lepiej. No to tak z tymi pouczankami też. My, Ja wiem lepiej, bo to może nie wiedzmy lepiej, tylko tak przyjrzyjmy się, jak robią to inni i wszystkim będzie żyło nam się łatwiej. No dobra, to teraz Kapitan Nemo, czyli człowiek w berecie. Kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski, producent, bo Bogdan miał ten moment bycia Kapitanem Nemo, czyli wokalistą i człowiekiem w berecie, ale generalnie Bogdan w swoim życiu skupił się na produkcji muzyki do reklam i do ilustrowania różnych programów I, i to było jest jego takim najbardziej chyba pasującym mu zajęciem a gdzieś tam zdarzył się ten elektrokapitan Nemo tak myślę że to SOS dla całej planety na singlu pressu może zimne kino ale najbardziej oczywiście wszyscy tą twoją Lorelai pamiętają Przez mrok Słuchanych serca swego Dajemy ze Hrubinem czystym Gwiazdy lśnią I tylko jeden słychać Z oddali śpiew że słyszysz rzeki szum Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz Nie wiesz jeszcze piekło czy w słodki raj płyniesz i zginiesz. I to, to ci panowie Lorela, i w teledysku taki ten kręcący się kogut. Bo teraz są takie stroby, a wtedy to się kręciło, tak od dookoła żarówki. A za chwilę pierwsza, o pierwszej wiadomości. Po nich y, y, prognoza pogody dla tych, co na morzu. A kończymy. No o kłótni w Lombardii już mówiłem. Nie ma co do tego wracać. Można być tylko zażenowanym. No i właśnie dlatego tej płyty też Państwo w streamingu nie znajdą I tej pięknej piosenki O której pewnie większość z Państwa zapomniała Dwa słowa, dwa światy Lombard, Grzegorz stóżniak Na wokalu i słyszymy się po pierwszej Przypłynie głos Już szklanka pusta Stygnie lampy żar Zamykamy